zostały zamknięte, więc... A nie Dzień, cię, Dzień dobry, cześć, witajcie. Jak słyszycie, byłam przez ostatnie półtorej dnia bardzo aktywna jako screen queen, ale postaram się być wyraźna w tym, co mówimy. Widzę kilka znajomych twarzy, więc tylko szybkie przypomnienie, że jak na naszych poprzednich prelekcjach, również dzisiaj mamy do zgarnięcia Zina. Zasady konkursu są takie, że w trakcie prelekcji pojawi się jeden, mam nadzieję, że tylko jeden, ale na pewno jeden świadomy błąd i osoba, która go wyłapie, niech nie daje po sobie poznać, że go wyłapała. Do konkursu wrócimy no, na... po, po prelekcji, tylko wam, bardzo Was proszę, e, zgłaszajcie się do konkursu na mój znak, bo chcę być sprawiedliwa i wybrać osobę, która się pierwsza zgłosi. Także e, nasłuchujcie, będzie jeden błąd i e, wśród osób, które go dołapią, e, rozgłosujemy takiego właśnie zina. Tak, dołapywanie błędów to jest coś takiego prawie jak walka o przetrwanie za szerze, więc bądźcie czujni. Przedstawimy się szybciutko. My jesteśmy takie dwie, które gadają o filmach. Rozmówione redaktorki konglomeratu podcastowego. Ja to ta, która wiecznie rozkminia, czyli Bogusia Szawczyk, a tutaj siedzi rzeczywiście królowa krzyku Marta Tak, Tak, to my, cześć. I wśród naszych takich działań internetowych też sobie Nagrywamy podcasty z serii Kobiet Eksploatacji, gdzie skupiamy się na wizerunku kobiet twórczeń kita gatunkowego, w tym na przykład właśnie slasherów. Stąd też taki nasz pomysł na to, żeby trochę tutaj Wam przybliżyć tą figurę, tym bardziej, że w ostatnich latach dostaliśmy coraz więcej filmów tego nurtu, które gdzieś z tą figurą tej postaci igrały, bawiły się, próbowały ją pokazać trochę inaczej. I generalnie my jesteśmy takimi osobami, które bardzo lubią dygresję, bardzo lubią zaglądać pod po więc chciałyśmy się tutaj w trakcie tych najbliższych minut trochę zmierzyć z, taką, z takim dualizmem wpisanym w postać, Final Girl, która z jednej strony jest bardzo mocno określana przez swoją cielesność, seksualność. Wiecie, jest ten klasyczny podział na Final Girl dziewicę i jej koleżankę na która musi zginąć, bo uprawia seks i my będziemy chciały udowodnić, że jest zupełnie inaczej, ale no jakby ten stereotyp istnieje, że kobieta w horrorze strasza, że ma być seksowna, a z drugiej strony jest też Pewno, pewne takie sygnalizowanie cnoty, jakie uskuteczniło tych dwóch panów i też trochę chciałybyśmy się z tymi słowami rozprawić dwóch starszych pacjentów, którzy brzmiali nad slasherami jako bardzo taką bardzo takim nienawistnym gatunkiem wobec kobiet i żeby było śmieszniej, pan Jean Siskel tak bardzo piadał nad wizerunkiem kobiet w Slosherze, a również ten sam pan Jean Siskel w swojej recenzji piątku 13 Już pomijam fakt, że totalnie zespoilerował jakie jest zakończenie, więc wyobraźcie sobie, jest premiera piątku 13 i gościł w recenzji spoileru, jak to zabija, ale wydaje mi się, że coś jeszcze gorszego, co popełnił pan Sisker w swojej recenzji, to jest yy... Najzwyczajniej w świecie jest adresu Betsy Palmer, więc no z jednej strony martwimy się kobietami, a z drugiej strony dopuszczamy do tego, żeby po prostu wszyscy zagniewani fani wiedzieli, gdzie aktorka mieszka. No z tymi slasherami i z tą w ogóle figurą ostatniej dziewczyny to jest bardzo ciekawa sprawa, bo kiedy my z Martą zaczynałyśmy nasze wędrówki po slasherowych szlakach, to ja byłam trochę oporna i mówiłam sama do siebie, że nie, nie, nie, przecież z tymi slasharami jest tak, że jak się obejrzy jeden film z tego gatunku, z tego podgatunku właściwie horroru, to tak jakby się widziało wszystkie inne, no bo przecież nic ciekawego tutaj wydarzyć się nie może. Okazuje się, że Slasher tak pięknie się przeobraża i dyskutuje z przeróżnymi tymi tropami, do których niby jesteśmy przyzwyczajeni, że faktycznie z punktu widzenia osoby oglądającej te filmy ciągiem najlepiej w porządku chronologicznym, to faktycznie zauważa się tu sporo, sporo. Zastanawiałam się wielokrotnie nad tymi wszystkimi komentarzami, które pojawiają się w krytycznych głosach dotyczących slasherów i dotyczących kobiecości w slasherach, ponieważ to Czasami mam takie wrażenie, że ci komentatorzy to chyba oglądali zupełnie inne filmy niż my. Bo z jednej strony faktycznie w że bardzo często są takie sceny, kiedy piękne dziewczyny są zabijane długo. A kultura i... lubi zabijać piękne dziewczyny. A kultura lubi zabijać piękne dziewczyny, oczywiście. Ale z drugiej strony sama ta figura ostatniej, ocalonej, jest rzeczywiście no takim bardzo feministycznym pierwiastkiem. Faktycznie te dziewczyny przez ostatnie dekady bardzo się przeobrażały i ten wizerunek mocno się zmieniał i uaktualniał pod kątem tego, co było modne, ważne, politycznie poprawne w danej dekadzie, więc warto przyjrzeć się także temu z nieco innego punktu widzenia i zagłębić w to, jakie rzeczywiście te Final Girl są. Chociaż jest też coś takiego, co można zaobserwować, że wiele z tych bohaterek żeby odzyskać tę swoją podmiotowość i stać się no właśnie tam ostatnim ocalałą musi dokonać pewnego rodzaju męskiej transformacji one tężeją zmieniają się stają się silne stają się takie no, nieustraszone Często te sylwetki dziewczyn, one są bardzo takie atletyczne, wysportowane, smukłe, więc to już też do pewnego stopnia determinuje te ich siłę zarówno zewnętrzną, tą, co można pokazać w każdym starciu z bugimenem, jak i ten potencjał silnej kobiecości. Tak, jeżeli ktoś z Was był być może na naszej prelekcji o at sobie w mięśniakach, to tam już zapowiadałyśmy, że Ronald Reagan jeszcze wróci. I właśnie to jest ten moment, kiedy Ronald Reagan wraca, bo y, rzeczywiście y, jego konserwatywna prezydentura odciskała się bardzo mocno na ówczesnym kinie, właśnie nie tylko kinie akcji, ale też y, horrorach, właśnie slasherach, które były traktowane jako ten głos starego dawnego pokolenia, które ma być pokażącą ręką wobec y, rozpustnej młodzieży. Dlatego y na papierze no, istniał pewien taki schemat, że e, Final Girl jako postać po to, żeby przeżyć, żeby być tą ostatnią dziewczyną musi być uosobieniem właśnie takich bardzo konserwatywnych wartości e, zarówno wizualnie, jak i charakterologicznie, bo ona zawsze miała być e, w kontraście do e, tych jej znajomych, którzy giną, więc tutaj tak na szybko możecie sobie zajrzeć na takie totalne, totalnie stereotypowe cechy i trochę z tymi cechami będziemy chciały się zmierzyć. I to też niejako prowadzi do tego, że konstruowanie postaci pani czy w ogóle postaci kobiet w slasherach bywa bardzo problematyczne i wymaga naprawdę bardzo dużego wyczucia scenariuszowego. bo Trochę jest tak, że ostatnia dziewczyna czy w ogóle kobieta w slasherze walczy tak naprawdę z dwoma przeciwnikami, bo z jednej strony jest jest a z drugiej strony jesteśmy my jako widzowie, którzy filtrujemy ją, jej obraz z perspektywy określonych jakichś wzorców, schematów, które gatunek na nas narzucił, dlatego tutaj tak wypisałyśmy takie bazowe wyzwania, z którymi w ogóle scenarzyści muszą się mierzyć, żeby taką postać napisać dobrze, bo na pewno dobrze wiecie, jeżeli oglądacie ten gatunek, czy w ogóle horrory, że najczęściej z horrorów, Pamiętamy właśnie tego mena, czyli e, pamiętamy Jasona Urhisa, e, Letterface'a Freddy'ego Krugera a już niekoniecznie pamiętamy imiona e, poszczególnych postaci. Okej, okay, nie wiem, pamiętamy Michaela Mayersa i Lori Stroth, ale e, prawdopodobnie wielu z nas miałoby problem, żeby powiedzieć, e, jak nazywała się, nie wiem, e, Final gra z punktu XIII, czy tego typu filmów. Dlatego no, mm, tu jest potrzebne bardzo duże wyczucie, ale... Powiemy niejako o tym, że mimo że te filmy często bywają problematyczne, to można je odczytywać na naszą korzyść. No to ja jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem, bo zaczęłam się też. W w tym moim poszukiwaniu tropów zaszerowych i rozklinianiu niektórych rzeczy, zaczęłam się bardzo mocno zastanawiać nad tym, dlaczego to w ogóle jest dziewczyna. Ale nie zawsze, jest. nie Fajne za też się nie zdarzają. Fajne alboje też oczywiście się zdarzają, ale jednak większy odsetek mamy tutaj tych kobiet, które przeżyły, jest zdecydowanie więcej. I natrafiłam w pewnym miejscu na takie stwierdzenie, że te bohaterki to są właśnie dziewczyny, z tego względu, że twórcy tych filmów zakładali, że sympatia widowni będzie po stronie dziewczyn. Wybier wybierając sobie albo wyobrażając sobie faceta w podobnej sytuacji jak nasza Final Girl, no to jednak chyba widzowie nieco mniej by z nim sympatyzowali. A dziewczyna, jest utożsamieniem jednak takich delikatnych cech spokoju, e, pewnej delikatności, właśnie kruchości, więc e, z, z, w starciu z tym e, bugiemenem może jest na straconej pozycji, a także nie. Tak, ale z drugiej strony, druga część koszmaru ulicy Wiązów, gdzie właśnie dostajemy fajne alboja pokazuje, że takie odczytanie, takie, takie wymagania wobec tych postaci e, też mogą się przysłużyć kierowemu odczytaniu i i poszerzeniu tego jakiegoś naszego wyobrażenia. E, w ogóle powiem wam, że gdy zastanawiałyśmy się w się jak mm jak przygotować się do tej prelekcji, żeby ona nie była wyliczanką, wyłącznie wyliczanką kolejnych filmów, jak ja, oglądając e, oglądając filmy też dokładnie, e, to wymyśliłyśmy sobie takie m, sześć takich bazowych punktów, wokół których będziemy chciały troszkę się nad tą postacią m, zastanowić i zaproponować wam może jakieś inne czy, czy, czy pogłębiony sposób odczytania i e, zaczę, zaczniemy od tego, co dosłownie na wierzchu, czyli e, od tego, jak Final Girl się ubiera, bo no, wbrew pozorom e, wygląd wizualny Final Girl jest nieprzypadkowy. E, zacz, zaczniemy od e, no, tego białego podkoszulka, białego tank-topu, jak e, zaczniecie się przyglądać e, ubiorowi ostatnich dziewczyn to zobaczycie jak, sorry, jak wiele z nich ma właśnie jakiś biały element stroju. Sydney Prescott akurat na biało nie chodzi, ale ona też tutaj z jednego konkretnego powodu się znalazła. No i trochę też tutaj chciałybyśmy no, zajrzeć pod pod inną stronę, dlaczego ten biały kolor jest traktowany tak, a nie inaczej. Wiadomo, w przypadku Lory no to, to odczytanie było bardzo klasyczne, czyli e, mieliśmy dosłownie tą dziewicę, reprezentantkę mieszkańskiej prudalejności, zresztą bo sami widzicie, e, grube, białe rajstopy, tak, grube, wełniane swetry, tak, także tych, e, tych, tych mm, te kroje są bardzo oczywiste, wpisane w taki konkretny wzorzec. Ale też trochę jest tak, że wielu krytyków, pisząc o Laurie Strode, posiłkuje się takimi bardzo krytycznymi kliszami, sformułowaniami, wytrychami, właśnie po to, żeby wepchnąć ją w konkretne jakieś wyobrażenia o tym, jak powinna być ta fajna gara prezentowana. Bo tak naprawdę, Lori Stront jest jedną e, paradoksalnie z niewielu e, final game, które są e, stawiane na równi z Bugimenem. E, Lori przetrwała aż do tych nieszczęsnych nowych wersji Halloween, o których pewnie wielu z nas nie chce pamiętać, e, ale no, e, jest, mamy to, co mamy. E, I w każdym razie e, ta wygoda stylu jest nie tyle tutaj co jakimś atrybutem właśnie, który umożliwia jej przetrwanie i który jest dla niej ułatwieniem w poruszaniu się w tym właśnie świecie. Teraz mam mój absolutnie ukochany przykład, Erin z Teksasyńskiej Masakry, moja faworytka, jeżeli chodzi o, o, o, o współczesny Final Kobiety, które były nastolatkami w latach zerowych, na pewno pamiętają te przyokropne biodrówki, w których każda z nas się męczyła. No cóż, Jessica by mogła sobie pozwolić i wyglądać świetnie na, na taki strój. I wybrałam ją jako tutaj przykład z tego, jak wyglądają Final Girls'y, bo ona jest totalnie wykazywana jako właśnie ucieleśnienie męskiej. fantazji jest turbo seksowna, turbo pokazywana z perspektywy cielesności, ale jednak nie jest przy tym fetyszyzowana, jest pokazywana jako Kobieta silna, sprawcza e, i przede wszystkim kobieta, która nie musi być niewinna, nie musi być e, dziewicza co właśnie reprezentuje biały kolor, po to by e, być sprawczą, po to by definiować to co e, dzieje się wokół niej. I paradoksalnie takich przetasowań w wyglądzie właśnie tego t-shirtu jest dużo, bo jeżeli widzieliście mm, no fantastyczny film, e, wszyscy kochają Wendy Lane, e, no to na pewno pamiętacie jak tamta gra ze schematami idzie jeszcze dalej po to, żeby właśnie pokazać e, m, jako skutki mail gejzu, który formuje jakieś nasze wyobrażenie yy, o kobietach, yy, szybciutko, żeby nie zatrzymywać się za długo w jednym punkcie. Yy, Sydni no to jest już w ogóle totalne.. Yy, przełamanie tego, tego schematu, bo ona nawet, gdy traci dziewictwo, nie traci e, jakby kontroli nad tym, jak wygląda jej historia. Ale ja też warto zwrócić uwagę na garderobę Skini-Prescott, bo tam jest masa jakichś takich, wiecie, e, t-shirtów, e, kwiatowe printy, czy tak jak tutaj e, ta fantastyczna, e, staromodna niemalże sama koszula nocna, którą e, rozchyla, by zaprezentować się swojemu ukochanemu. A skoro mowa o o y, dzielnicach i ladocznicach, to idziemy dalej. No właśnie, no bo jest takie założenie, że żeby final girl w slasherze przeżyła musi być czysta. To jest takie sformułowanie, które zostało ukute przez jedną z największych badaczek i teoretyczek wypowiadającej się na tematy związane z horrorami i slasherami, czyli Carol Clover, która w swoich myślach sformułowała właśnie takie stwierdzenie, że ta czystość, ta niewinność to jest coś, co definiuje Final Girl i jest takim rodzajem właśnie ostatecznego testu, który sprawi, że no, jeśli nasza bohaterka zachowa te moralne zasady do samego końca, no to będzie jej dane przeżyć z powodu tego, że ten kręgosłup moralny jednak jednak trwa. Te przeobrażenia Final Girl są rzeczywiście bardzo mocno widoczne teraz w tej nowej fali slasherów. Wybrałam z, jedne, z jednego konkretnego powodu, bo. Yy, Final girl przez te właśnie swoje ograniczenia w ubiorze i maskowanie swojej cielesności, bardzo często z tą seksualnością się nie zgadzały, kontrowały ją. A Sienna jest właśnie taką bohaterką, która przeobraża się z no, takiej typowej nastolatki w tę mega, super silną, niesamowitą wojowniczkę. Jest faktycznie bardzo seksowna i bardzo taka. No, charyzmatyczna, wojownicza, to wszystko bije z jej, z jej postawy i, i w, tej, w tym wizerunku ostatniej dziewczyny jest też bardzo ważnym elementem to, że ona jako jedna z nielicznych prezentuje to hmm, PTSD, ten, hmm, to w jaki sposób dziewczyny reagują na te ciężkie sytuacje i jak y, y, mają problemy, żeby sobie z nimi poradzić w późniejszym życiu. Jednocześnie tutaj bohater, bohaterka to jedno, ale Lauren Lavera, która odtwarza tę postać, jest też ciekawą dziewczyną z tego względu, że no, sztuki walki <śmiech> i to w jaki sposób się prezentuje i porusza y, w kadrze, y, no to y, wszystko tutaj w tej postaci gra. Zobaczymy jakie będą dalsze losy z jednej i czy no, rzeczywiście clown art ją pokona, a może nie. I ten wątek rodzinny też, który w większości slasherów jak chociażby tutaj, czyli w Krzyku, też ma bardzo rzeczywiście ważny, ważny aspekt. No, Sidney Prescott będzie powracała, bo to jest faktycznie jedna z takich bohaterek, która na nowo definiuje tę figurę Farnel Girl poprzez to, że faktycznie, tak jak Marta wspomniała, uprawia seks w trakcie filmu i dane jest jej przeżyć. Ale coś, co w Sydney jest niesamowite, to także fakt, że ona jest bardzo świadoma tego i że Niektóre tropy filmowe oddziaływują na życie, ona sama mówi o sobie w takich kategoriach, że gdybym była bohaterką filmu, no to byłoby już po mnie, nie widzę Dokładnie. siebie, nie widzę siebie w takim filmie. I w finałowej scenie z kolei też bierze sprawczość w swoje ręce, odwraca te całe staszerowe schematy do góry, do góry nogami, no bo w tym filmie zakończenie będzie inne. No dobra, idziemy dalej. Nie mogło zabraknąć Nancy Thompson, jednej z najpiękniejszych, najbardziej niesamowitych, najcudowniejszych bohaterek. Ona jest y, faktycznie y, też interesującą postacią, bo nie jest wcale taka święta. Przede wszystkim jest bardzo pyskatą e, dziewczyną, jest bardzo odważną, bardzo sprawczą, bardzo pomysłową, bardzo ciekawą e, świata. Tutaj też interesujące jest to, że ten seksualny statut e, Nancy Thompson jest nie do końca jasny, bo no, nie wiemy, czy, czy jest dziewicą, czy nie jest. Johnny Daphion tam próbuje <grywka> zbałamucić, ale w pewnym momencie się wycofuje, więc tutaj nie jest to rzeczywiście takie bardzo mocno y, A co zawsze oglądamy więcej ciała u uczonego Depa niż u naszej pani ale tak. wszyscy pamiętamy ten fantastyczny Kroptop. Tak, do, do, dokładnie tak. A jednocześnie y, Nancy też troszeczkę rozszerza wizerunek tej bohaterki o, o to, że. Z, Sama zaczyna walczyć po prostu. Sama staje się jakąś taką prowokatorką niektórych złych sytuacji. Zaczyna budować pułapki, kombinować, rozkminiać, więc ta kobieca sprawczość i siła to faktycznie jest coś, co bardzo mocno definiuje tę bohaterkę. Tu jest fantastyczny przykład. Nie wiem, czy mieliście okazję widzieć, widzieć ten film i jego kontynuację. No, to jest coś po prostu cudownego, bo przede wszystkim, co definiuje Final Girl w Slasherze? Ona musi przeżyć. A tutaj, w przypadku tego filmu, na dzień dobry dostajemy bohaterkę, która umarła, więc jakby kontruje zupełnie całkowicie ten szalony schemat, co już na starcie jest rzeczą naprawdę niesamowitą. Drugą kwestią jest to, że te pierwsze sceny i pierwsze momenty, kiedy ją widzimy, no to budzi się skacowana w łóżku, jakiegoś faceta. Nie wiadomo, w ogóle nic nie pamięta z wcześniejszego dnia, więc no ewidentnie zapiła i tyle, nie? Ale ona próbuje odzyskać swoją sprawczość, uczy się na błędach, próbuje rozkminić kwestię swojego samego morderstwa, jej jako bohaterki i przede wszystkim od takiej osoby bardzo mocno egoistycznej, zamkniętej, skupionej na sobie, staje się dziewczyną bardzo otwartą i zdającą sobie sprawę z tego, że żeby przetrwać, to z jednej strony jesteśmy my, ale też jest i potrzebne jakieś tam, jakieś tam wsparcie. Zresztą te niegrzeczne dziewczyny to jest taki powracający trop z naszą, że one W większości no nie są tak do końca czyste, jakby chcieli recenzenci z lat 80. I to też jest super, że, że wymykają się tym wszystkim ograniczeniom, które straszowe schematy na nie nakładają. Tak? tak, że tutaj łatwo zobaczyć jak wizualnie reprezentantki obydwu typów kobiecości są pokazywane, bo rzeczywiście są no, bardzo mocno definiowane przez to jak wyglądają, do której grupy przynależą, a jeżeli chodzi o um, wizualne definiowanie, to um, to, co z um, Slasherach też nas bardzo um, zainteresowało i na co chciałybyśmy zwrócić waszą uwagę, to jakiś um, taki właśnie królowy potencjał um, zupełnie innego odczytania na poziomie takim bardzo bazowym, czyli już samo imię. Um, Final bardzo często ma imię neutralne płciowo. E, u góry mamy Max, e, mamy Chris i no, moje ulubione dwa typy, mamy Jesse, Jesse i Jessiego. Mm. I tak naprawdę w momencie, gdy m, ktoś nie zna fabuły tych filmów, e, nie zna aktorów i przeczyta sam opis, to może mieć problem z rozpoznaniem o jakiej płci tutaj mówimy, więc to gdzieś nam rozszerza ten potencjał odczytania i spojrzenia na to, z kim możemy się identyfikować. I to też jest ubogacane przez sam ubiór, który często u Final Girls jest też bardzo neutralny płciowo, bardzo taki casualowy, który można przypisać do do bardzo różnych płci i niekoniecznie nacechowanych binarnie. Oczywiście, jeżeli mowa o queerowe odczytanie, to trzeba pamiętać o tym, z, jakiego, z jakiej dekady wywodził się slasher. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć jeden cytat autora, który właśnie opowiadał o tym, jak osoby królowe, które w latach 80. No, były traktowane jako mm, roznosiciele, roznosicielki epidemii AIDS, jak mogły się odnaleźć w doświadczeniu e, Final Girl jako osoby, która musi obserwować, e, jak jej przyjaciele e, e, giną, jak e, są w ogóle e, traktowani i nie bez powodu e, bugimenowie. Bugiem utrudnią swoje życie. Są, są pokazywani w taki, nie inny sposób. Freddy Krueger spalona twarz, co też było utożsamiane z efektami epidemii na ciało chorego. Więc jakby tutaj też świadomość, że y, to odczytanie Slasherów y, nawet w tej pierwszej dekadzie mogło nie być czysto y, heteronormatywne jest jakoś taką y, jest jakimś takim wydźwiękiem buntowniczym I y, zaśmiałam się właśnie na początku, gdy wiedziałam o koszmarze y, z ulicy Wiązów 2. No bo tutaj w ogóle zadziały się rzeczy bardzo wydaje mi się, istotne w kontekście kurczowania y, slasherów, No bo wiecie, y, mamy gościa, mamy gościa, który jest określany jako hetero, ale totalnie nikt w to nie wierzy. Serio, przyjrzyjcie się, gdy będziecie oglądać. Naprawdę bardzo ciężko wierzyć, że Jesse jest rzeczywiście hetero. I zresztą wielu badaczy dopatruje się znaczeń jego homoseksualizmu w tym, jak pokazywany jest jego jakby stosunek, relacja z Freddim Krugerem, temu filmowi wyrządzono bardzo dużą krzywdę w latach 80. nie traktując go zupełnie poważnie. Koszmar z wiązów dwa odzyskało należną mu jakoś tam estymę dopiero w ostatnich latach, gdy rzeczywiście z środowiska queerowe zaczęły go przechwytywać na swoją modłę, ale już rzeczywiście tutaj e, Mężczyźni, którzy traktowali slashery jako gatunek, który umożliwiał im podziwianie nie wiem, nagich, kobiecych, ćwiartowanych ciał, tutaj mieli no, nie lada zgryz, no bo dostajemy faceta ale który niekoniecznie zachowuje się wiecie, jako ten stereotypowy, stuprocentowy facet. No, w tej części jest absolutnie kapitalna scena, gdy Jessie tańczy. I te ruchy są bardzo, bardzo takie, w cudzysłowie, męskie, prawda? że jest totalnie w swoim świecie. Dlatego tutaj jest taka piękna paralela do naszej pierwszej prelekcji o IT sobie w liśniakach i do tańca Jean-Claude -Jean Van Damme w Kickboxerze, gdzie obydwaj panowie są jakby w swoich ruchach z zaprzeczeniem tej takiej bardzo, bardzo nabuzowanej męskości i kluczowy potencjał chyba najpiękniej dokonał się w Zabójczym Ciele, gdzie Amber Hart zagrała no, przepiękną Jenniferę. Oryginalny tytuł to oczywiście Jennifer's Body, więc to już niejako definiuje nam to, jak, e, z jakim tematem film miał się mierzyć w takiej kategorii e, autoironii, kpiny. Mm, tutaj w ogóle cały żart polega na tym, że taki podrzędny indie zespół rokowy e, zamierza poświęcić e, Jennifer e, diabłu jako tą dziewicę, co ma im pomóc osiągnąć sukces. No ale jako, że postać Jennifer absolutnie dziewicą nie jest, to e, staje się taką bardzo seksualną demonicą, sukubicą, która e, nie ma, że dosłownie zjada e, mężczyzn. Ale jak tutaj Jennifer mówi, nie tylko mężczyzn, bo e, she goes both ways. No dobrze. Niby my, my bohaterki Slasherów wywalczą tylko i wyłącznie z tymi mordercami, potworami, bugimenami, którzy powracają w kolejnych kontynuacjach, ale czy to nie jest przypadkiem tak, że ta figura mordercy Saszarowego jest jednak uosobieniem pewnego rodzaju społecznych ograniczeń, które były charakterystyczne dla danej epoki. Wydaje mi się, że jest to w wielu przypadkach bardzo czytelny trop i zupełnie inaczej patrzy się na te bohaterki w takich kategoriach rozkminiania właśnie tego, jak to wszystko się zmienia, przeobraża. Zaczniemy od tej najnowszej, od tego najnowszego, świeżutkiego praktycznie przykładu, no bo a propos rozmawiania o seksualności, o cielesności i o kolorze skóry bardzo często, final girl, no to tutaj w tym przypadku, w przypadku Diny, mamy odwrócenie zupełne tych schematów, przekreślenie wszystkiego, co jest w slasherze typowe, bo z jednej strony jest ona lesbijką. Ma kolor skóry, taki jak widzimy na załączonym zdjęciu. Jest też bardzo ciekawym komentarzem dotyczącym klasowości, bo ona z jednej strony walczy z tymi społecznymi ograniczeniami, próbuje w imię miłości do swojej dziewczyny pokonać właśnie tego no, slasherowego złola, ale jednocześnie też stara się udowodnić coś innego, że te społeczne opresje są równie niebezpieczne jak slasherowy morderca. Co też w tej bohaterce bardzo, bardzo mocno mi się yy, podobało i sprawiło, że zaczęłam patrzeć na nią zupełnie inaczej, pomimo tej początkowej warstwy, która jest no, niby taka, taka głupiutka i, i oczywista. Co mamy dalej? Kto jest kolejny? E, już już Marta się zamyśliła nad dziewczynami. <śmiech> <śmiech> tak, to yy, bardzo ciekawy przykład. Czarne Święta. Ale ta słupia, czy ktoś z was widział e, Czarne Święta? Okej, okay, jest, ale tą starą wersję czy nową, bo to też jest nicząca. Starą, jedyna super. susza, super, dokładnie. A pytam o to, bo to pozorom nie jest <gryw> jakby taki slaszy, mamieniany tak w jednym rzędzie z tymi najbardziej krótkowymi przykładami, także fajnie widzieć osoby, które w tym widziały. Tak, tutaj przede wszystkim mamy nastawiony, postawiony punkt ciężkości na tym siostrzeństwie i na tym, że dziewczyny spędzają raz czas i bardzo mocno się kuprują, ale mamy lata 70., czyli ten okres, kiedy o pewnych rzeczach i o pewnych decyzjach podejmowanych przez kobiety nie powinno się mówić głośno. A tutaj, po pierwsze, final girl jest aktywna seksualnie, co ciekawe, jest też w ciąży i to w ciąży, którą planuje usunąć. O czym mówi. Jest też utożsamieniem walki z pewnego rodzaju męską opresywnością, bo tu bardzo wyraziście wybrzmiewają te konflikty z jej chłopakiem Peterem i te rozmowy, kiedy on próbuje jej coś narzucić, a ona się nie zgadza, co jest myślę bardzo wyraźnym komentarzem dotyczącym tego, jak kobiety funkcjonują i że mają prawo o o tym, żeby decydować same o sobie. Statut tej bohaterki, to jaki finał ją spotyka, też jest niezmiernie ciekawy. Ci z was, którzy widzieliście film, to, to wiecie, że to nie jest wcale takie oczywiste, czy ona przeżywa, czy nie przeżywa. Ja bym chciała wierzyć jednak w to, że, że jej się udało, no bo była naprawdę bardzo wyjątkową postacią. I to też taką dziewczyną, to też jest bardzo często pokazywane w tropie, final, że one wiedzą więcej, one czują nieco więcej, potrafią pewne rzeczy przewidzieć, ale bardzo często ten jej, ten ich niepokój jest bagatelizowany przez otoczenie. Tutaj jest kilka, kilka świetnych scen, kiedy ona rozmawia z policjantami, no ale w stwierdzają, że E dziewczyny zapanowały, więc coś im się pewnie wydawało. A w, po drugiej stronie tej linii telefonicznej rzeczywiście jest morderca. Tak, i to jest nawet uwypuklone, bo że zaczynają słuchać dziewczyn y, tylko w momencie, gdy pojawia się z nimi jakiś facet, więc jakby one są tutaj traktowane jako y, histeryczki. Ale też fajne jest to, że są bardzo świadome w tej swojej seksualności, bo na początku cały żart polega na tym, że jedna z bohaterek na bereźne telefony tego złota, no odpowiada tak naprawdę idąc w ten rzad, więc na lata 70. rewolucja obyczajowa kobiety są bardzo świadome tego, jak, jakimi kobietami są. Tak, idąc w stronę żartu, to w Slumber Party Massacre jest jedna przepiękna scena, kiedy dziewczyny zaczynają jeść pizzę, która leży na zwłokach martwego doręczyciela tejże, więc jest tutaj naprawdę coś, coś super fantastycznego. Ha! Jaki to jest cudowny film, a jaki to jest cudowny morderca, który biega i goni te dziewczyny z, wiertarką, co oczywiście też na ja, kształt, kształt. kształt, zawsze wstraszę, że to musi być, ale te dziewczyny nie poddadzą się tak łatwo i to jest jeden z nielicznych przykładów zbiorowej Final Girl i co ciekawe to też fajnie rezonuje z tym jak te bohaterki mają rodowód w ciągu całego filmu, bo dziewczyny, które przeżywają bo tak nie do końca się kumplują. Tak, te dziewczyny są wredne, absolutnie wredne dla siebie. Tak, a z drugiej strony jest tutaj też bardzo dużo pokrywania z kobiecą cielesnością i seksualnością, bo te bohaterki są fotografowane i prezentowane w bardzo czasami dziwnych scenach, ale spokojnie, ten film został wyreżyserowany przez kobietę, został napisany przez aktywną w tak, latach feministkę, więc zapewniam was, że jest tutaj rzeczywiście co nieco więcej ciekawych treści do, do zauważania i ten ostateczny moment konfrontacji z zabójcą, kiedy to faliczne narzędzie zostaje pokonane i to w jaki sposób dziewczyny współpracują z sobą no to jest faktycznie takie bardzo budujące i prezentujące to, że kobiece to siostrzeństwo, że ta kobiecość w grupie jest jednak silniejsza. Tak, trochę już zdradziłam kolejny punkt, ale hmm. bardzo się cieszę, że do niego dotarłyśmy, dotarliśmy, bo to jest generalnie temat, który bardzo mnie fascynuje w pokulturze nie tylko w horrorach, ale w horrorach to też jest bardzo mocno zauważalne. Mianowicie, jak kobiety nieprzystające do pewnego wzorca są określane jako wradne kobiety, którym E, trudno kibicować. Mm, no taki mój totalnie ulubiony przykład spoza horrorów e, to jest Breaking Bad, czyli um, Walter White wiecie, jest tym ziomem, jest tym gościem, który jest taki super w ogóle, a Skyler White jest tą wreną babą, która e, utrudnia mu życie, więc m, warto sobie nawet zajrzeć w głąb internetu e, i poczytać to, co wielu y, widzą zarzucało Skyler, a co y, jakby tłumaczyłowo w przypadku Waltera, więc to jest tylko taki przykład z Czupa. Tutaj pozwoliłam sobie przy, przywołać krótki cytat bardzo fajnego artykułu, więc polecam sobie go przeczytać, o tym, jak, jak wiele kultura wybacza facetom, jednocześnie krytykując za to kobiety. Zresztą myślę, że wiele, wielu z nas, wielu z nas w życiu codziennym też spotkało się z takim sformułowaniem, że kobieca rozwiązłość jest problemem podczas dwóch facetów. To yy, działa trochę inaczej, yy, więc yy, dlatego fajnego się nam wydało w kontekście slasherów, które yy, jakby orbitują wokół yy, tego dziedzictwa Final Girl. Yy, yy i stawiając się jakby w kontrze do tych bardziej rozwiązłych koleżanek. I tutaj w ogóle bardzo Wam polecam tą książkę, bo ona, autorka, rozprawia się z różnymi schematami właśnie postaci kobiet jako wyklętych, pokazywanych jako te negatywne. No i jest właśnie też słowo na Z, czyli to jak jak kultura formuje nam I, taką bohaterkę? No właśnie, bo trzeba też sobie postawić pytanie, kim w ogóle ta dzira jest? Czy to jest dziewczyna, która jest aktywna seksualnie? Czy to jest może kobieta, która mówi głośno, co jej nie pasuje? To też jest Dokładnie, nie tak. do końca określone w tych filmach. I, i tutaj... Um, zaprezentowałam taki szybki rzut na takie bardzo, bardzo ciekawe bohaterki. Szalenie ciekawa wydawała mi się szczególnie przy kolejnym sensie, band z drugiego hostelu, czyli... Wspaniały film, tak, czyli lewy górny ruch, która jest bardzo mocno skontrastowana w stosunku do swojej przyjaciółki. Ona na początku jest taka cicha, nieśmiała, grzeczna, ale w finale przejmuje jakby y, zachowanie swoich oprawców, jest zdolna zrobić wszystko, żeby przetrwać. Y, dosłownie otrzymujemy scenę kastracji y, jednego z y, jej oprawców, więc no tutaj gdzieś taki y, poziom y, akceptacji zachowań kobiety jest, jest przesunięty. Y, no, y, no oczywiście mamy też y, bohaterkę y, y, y, na tej dziś, e, czyli trio, o której Bogusia już e, mówiła, więc ja tylko dopowiem zdanie, e, że no, rzeczywiście dostajemy totalną egoistkę. Dziewczynę, która w klasycznym że byłaby właśnie tą ścirą, która ginie jako pierwsza, nie byłaby totalnie final girl, bo nie dość, że tri bardzo długo jest wywręta dla swoich koleżanek, jest e, osobą, która sypia z żonatym facetem. Miej <zyskujesz> toś, bo to jest mimo wszystko bohaterka, którą bardzo lubię, która bardzo, bardzo mocno rozszerza to, co kobietom w kinie wolno, co kobietom na ekranie wolno, więc warto też, warto też się jej przyjrzeć. O Aberhart z Zabójczego Ciała już mówiłam, więc pominę. I jeżeli Mielibyście obejrzeć jakiś film e, po naszej dzisiejszej prelekcji to błagam was, niech będzie to e, film e, Bal maturalny 2. Być może pierwszą część oglądaliście, bo w niej gra chociażby Jamie Lee Curtis. Dwójka nie ma z pierwszą częścią tutaj nic wspólnego, chyba tylko nazwa szkoły e, i bardzo polecam na tym jak bardzo to jest zapomniany slasher bo Merilu, czyli górny prawy róg, no jest słuchajcie, totalną ladacznicą. Jak włączycie ten film, to pierwszą scenę jako zobaczycie to Marylu w kościele, która się spowiada w konfesjonale ze swoich grzesznych myśli, grzesznych uczynków z kolegami i ta scena kończy się momentem, gdy bohaterka krwisto-czerwoną szminką pisze na konfesjonale chcesz się zabawić? Zadzwoń do Marylu. Więc to jest naprawdę Epicko, jeżeli chodzi o takie przesunięcia. Czas na zdołni jest, by się niezwykle nie wyrabiamy. I tutaj też, no, scena ujeżdżania konia na biegunach przez tą cnotliwą Wiktorię. ciekawe to jest Wiktoria Carpenter, więc fani slasherów na pewno wie co, o co chodzi. I Wiktoria zostaje po prostu opętana przez e, lubieżnego ducha Nerylu. Więc bal naturalny dwa koniecznie obejrzyjcie. Tak, lub, lubieżny duch, ale Heidelger również zdarza się być lubieżną, a to wszystko zaczyna się w leśnych odstępach i wśród natury, która jest no, taką przestrzenią, w której wszystkie cywilizacyjne maski opadają, społeczne ograniczenia przestają mieć sens, więc możemy sobie pozwolić na więcej. Jest taki argument, który został też sformułowany przez teoretyków, że mężczyzna utożsamia kulturę, a kobieta naturę, więc idąc tym tropem przyjrzymy się temu, jak wygląda jedna z najpiękniejszych i najbardziej wyzwolonych też, polecamy. też bardzo polecamy, polecamy ten film Koni z filmu tuż przed świtem. Dziewczyna, która przeobraża się naprawdę niesamowicie w trakcie trwania całej tej fabuły. W ogóle ten las, w który docierają bohaterowie, to jest też bardzo ciekawa przestrzeń. Bo z jednej strony próbujemy ją bardzo mocno ucywilizować i ci bohaterowie też zachowują się jak typowe mieszczuchy na biwaku. Ale co ciekawe, ona ma w sobie jakiś taki niesamowity instynkt samozachowawczy, jest coś w niej, co pulsuje i co stopniowo zaczyna sprawiać, że z takiej nieco zamkniętej, zapiętej pod szyi dziewczyny nagle staje się dziką, leśną wojowniczką. Taką amazonką, która... Taką amazonką i to amazonką, która potrafi pokonać swojego wroga dosłownie gołymi rękami. Jedna z najpiękniejszych scen slasherowych, finał tego filmu, kiedy e, nasza final girl, pokonując Bugi to slasher, nie jest to żaden spoiler, e, stoi przy ognisku, dumna, potężna i niesamowita, a jej chłopak, który w chwili próby nie dał rady um, stanąć na wysokości zadania, kuli się u jej stóp, płacząc. Więc tak, tak jest, dziewczyny, dziewczyny mają siłę. Oczywiście natura, jeśli chodzi o kontekst final girl, też um, odgrywa bardzo znaczącą rolę w, tej, w tym założeniu dwoistości, Bo z jednej strony jest to faktycznie taka przestrzeń, w której zaczynamy zachowywać się inaczej, zach zachowywać się bardziej, w sposób bardziej wyzwolony w której możemy utytłać się w błocie i tych wszystkich leśnych runach i mm, dziwnych rzeczach otrzymując swoją siłę, ale na przykład w tekstańskiej masakrze piłą mechaniczną pamiętacie taką scenę, kiedy bohaterka biegnie, uciekała przed Ederface'em i te krzaki tak ją atakują, próbując ją zatrzymać. Więc to też jest bardzo wyrazisty symbol tego, że jest bardzo dużo ograniczeń i bardzo dużo rzeczy, które jednak próbują zatrzymać tę pchającą naprzód kobiecość, ale to się nie udaje. Tutaj jeszcze jest jeden kadr bardzo ciekawy, z bardzo ciekawego, trochę zapomnianego filmu Madman, który też bardzo gorąco wam polecam obejrzeć, bo jest naprawdę to e, też interesująca historia. To jest dosłownie zderzenie Final Girl z duchem lasu, z takim gościem, który utożsamia całą tę leśną energię. Co się dzieje z tą bohaterką, nie powiem, ale Powiem wam tylko tyle, że jest to rzeczywiście dość nietypowy przykład, fajna Tak jest. Kończymy, więc jeżeli podobało się wam to, o czym mówiłyśmy, to tutaj możecie nas wesprzeć kawą lub dobrym słowem po zakończeniu prelekcji. Macie się przed kawą, jak słyszycie. bo tak, właśnie. E, jeszcze będziemy miały dla was jedną prelekcję, także mam nadzieję, że głosu nie stracę, e, ale znajdziecie nas jeszcze wieczorem, e, gdzie będziemy sobie rozmawiać o gorące księżach, wbrew pozorom, nie tylko o Andrew Scottie. E, musicie nas znaleźć też na Instagramie, gdzie sobie wrzucamy różne dziwne rzeczy. No i w sumie tyle, więc niech będzie Andrew Scott w tle. I wracając do konkursu, bo... I co zrobiłaś? I co zrobiłam? Dobra, słuchajcie, mam jednego Sina, ale mam jeszcze zakładki, więc jeżeli wybiorę jedną osobę, no to chociaż będę miała coś dla waszej reszty, ale wydaje mi się, że Koralina chyba się zgłosiła jako pierwsza. A kto był? Jennifer. Ale aktorka? aktorkę? Aktorki to nie znam, ale nawet nie był Tamper Henry. <grytka> no to dobra, ustawę <grytka> <bo>. też taką przed ogrywkę. Tak, tak. E, tak, Amberhard hmm. nie była, była to e, Megan Fox, e, także zapraszam. E, ale ktoś tu powiedział Megan Fox? Kolega. Brawo. Dobra, mamy chyba zahumikowanego jednego z inna, tak. e, dodatkowego, więc podzielimy między Was. A mamy no, jeszcze takie kinomicyjne yy, zakładki, też w klimacie tak w sensie masakry, więc yy, bardzo Was zapraszamy yy, po odnór. No i dziękujemy, że się... Dzisiaj...